Legend, wait for it. It's a trap! Dairy. Legendary. Żarłok i skóra i mando Jerry Trzymas oraz najichość. Gości. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy. W konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski. Na co dzień możecie mnie słuchać w podcaście Radio Stephen King lub czytać w serwisie StephenKing.pl, a dzisiaj zapraszam was na podróż po moich serialach, po serialach, które oglądałem na bieżąco w minionym sezonie. created the singularity above Central City. You created a breach, a portal. If you got through, let be worth follow. Hi, I'm Patty Spivitt. You do realize that metahumans have superpowers, right? I may not have powers, but I want to stop them. Lock them up! I always did like a man who could handle a gun. You should see my Nerf collection. Central City believes in the Flash. So do I. You want me? You're gonna have to catch me. Showtime. Prawie rok temu, no, gdzieś tak w połowie września, nagrałem w kombinacie taki podcast, który nazwałem Moje seriale część pierwsza, w którym omówiłem seriale, które oglądałem latem, latem 2015 roku. To był pierwszy chyba podcast, który nagrałem tak całkowicie na żywo, bez żadnych notatek, bez niczego, paplając na zasadzie takiej kilka zdań o tym, co zapamiętałem na temat danego serialu, kilka odczuć, coś na zasadzie krótkiej notki na forum bardziej niż na blogu, bez analizy, bez wgłębiania się, bez analizowania punkt po punkcie danych tytułów, jedynie krótkie, szybkie refleksje, krótkie odczucia na temat danych produkcji. I założenie było takie, by to był cykl. Ja w pierwszym odcinku omówiłem lato 2015 roku, potem planowałem zrobić to samo z jesienią, kiedy większość seriali ma przerwę, a te krótkie już się pokończyły. Potem planowałem to samo zrobić z zimą, kiedy... Mamy seriale z mid-sezonu, natomiast na sam koniec roku planowałem to samo zrobić z wiosną, czyli końcówki, drugie połowy tych dłuższych seriali, no i kilka krótszych, które swoją premierę miały dopiero w tym roku. Niestety, no jakoś tak właśnie, e, gdy zaczynała się zima, gdy ja się miałem brać za omawianie jesieni, to... Ja jakoś tam tak wyszło, że się z tym kombinatem rozstaliśmy i nie bardzo miałem gdzie to nagrywać. Ja chciałem to robić na bieżąco, ale nie bardzo wiedziałem jak to robić I, i czy nagrywać i chować do szuflady, a po prostu kiedyś gdzieś, jak znajdę miejsce, gdzie mógłbym to opublikować, to to wrzucić, tylko to też trochę bez sensu, bo to są takie podcasty, które słucha się na bieżąco i do których się raczej nie wraca. No i na szczęście konglomerat wystartował w momencie, gdy kończy się sezon 2015-2016 i może nie jest to, nie, nie zrobię tego tak jak planowałem na początku, nie będę tego dzielił i publikował cyklicznie, systematycznie, ale przynajmniej omówię cały mój e, miniony sezon serialowy. Podzielę to na kilka odcinków, postaram się to podzielić tematycznie i pierwsze, na, na sam początek na warsztat biorę e, seriale superbohaterskie których oglądałem w tym roku tyle, że pewnie też podzielę to na dwie części. I zacznijmy od Uniwersum DC, od telewizyjnego Uniwersum DC, które ja bardzo lubiłem, które zaczęło rozwijać się jako, jako pierwsze, bo tak naprawdę Arrow był prekursorem późniejszego zalewu yy, serialami superbohaterskimi i rozwijało się dość spójnie. I Przez pewien czas mi się to naprawdę bardzo dobrze oglądało. I zacznę może od, od tego najlepszego serialu z telewizyjnego Uniwersum DC, czyli The Flash. Przez ostatnie 10 miesięcy mogliśmy oglądać drugi sezon Flasha. W ogóle wszystkie te seriale z Uniwersum DC to są robione jeszcze na starej zasadzie, czyli one mają ponad 20 odcinków. Flash miał 23, Arrow 23. Legends of Tomorrow było krótsze, ale to ten serial zaczął się trochę później i skończył się na 16 odcinkach. I Flash to jest cały czas najlepszy serial z telewizyjnego uniwersum DC Ma się wrażenie, jakby to robiła zupełnie inna ekipa od tej, która robi pozostałe seriale To jest serial lekki, to jest serial przyjemny, to jest serial z fajnymi bohaterami To jest taki serial, który oczywiście on miał wzloty i upadki Miał odcinki lepsze, miał odcinki gorsze Miał nawet odcinki słabe, ale te słabe odcinki i tak nadal ogląda się bardzo przyjemnie Oczywiście jeśli ktoś zraził się do tego serialu wcześniej, no to nie ma czego tutaj szukać. Drugi sezon nie jest jakąś rewolucją wywracającą ten, ten serial do gry nogami. To jest w zasadzie powtórzone ten sam poziom, a nawet może momentami nieco słabszy niż w sezonie pierwszym. Ale mnie ten serial ogląda się doskonale. Naprawdę 40 minut upływa mi tak. Rzadko kiedy robiłem sobie zaległości z tym serialem, ale jeśli robiłem i siadałem na przykład do kilku odcinków, to to te kilka odcinków, pach, pach, pach, jeden po drugim i, i serialu nie było. Czego nie mogę powiedzieć o pozostałych e, serialach z tego uniwersum, e, w których jeśli narobimy sobie zaległości na dwa albo trzy odcinki, to jest po prostu koszmar, katastrofa i po prostu można sobie się pociąć. E, drugi sezon Flasha e, traktował o o kolejnych ziemiach. Głównie skupialiśmy się na Ziemi 2, do której przejście otworzono przypadkiem w finale pierwszego sezonu. Powstała ogromna wyrwa, którą Flash zamknął, ale w mieście w Central City jest kilkadziesiąt mniejszych przejść, przez które dostają się do naszego świata metaludzie z, z Ziemi 2. No i Flash musi z nimi walczyć. Okazuje się, że część z nich to są odpowiednicy naszych łotrów. Y, Okazuje się, że na Ziemi 2 w zasadzie mieszkają sami odpowiednicy naszych ludzi. Pojawia się nowy dr Wells, który... Teoretycznie jest dobry, ale tam przez większość sezonu ma swoje za uszami, a potem się robi już taki naprawdę dobry i, i, i to jest super, bo to bardzo fajnie gra jego relacja z Cisco yy, Na początku dość męcząca, a potem robi się taka yy, wchodząca w komedię opartą na dialogach i, i, i to są super żarty. Pojawia się nowy wróg, no niestety to jest ciągle... Na razie na tej samej zasadzie, ja, ja, ja nie znam komiksów Flasha, ale z tego, co rozmawiam z ludźmi, którzy komiksy czytali, to jego komiksowi przeciwnicy tutaj byli wykorzystywani bardziej do takich pojedynczych ról w pojedynczych odcinkach jako Łotry Tygodnia i, i w zasadzie większość już się wyprztykała, dlatego cały czas jest coś takiego, że on walczy z kolejnym Sprinterem i, i tak jak w pierwszym sezonie mieliśmy tego żółtego Flasha, Reverse Flash, tak w drugim pojawił się Zoom, Postać z, ziemi, z drugiej ziemi, która ma tam jakiś swój plan, który jest naprawdę świetnym, czarnym charakterem przez większość sezonu. W momencie, gdy odkrywamy jego tożsamość, to, to robi się naprawdę jeszcze lepiej. Dopiero siada to pod koniec, dopiero siada to w ostatnich odcinkach, a w finale ten cały jego plan robi się już już tak naprawdę kiepski i rozwiązanie, jego zakończenie tego wątku jest też kiepskie. W, w ogóle finał drugiego sezonu był słaby. Tak jak cały sezon naprawdę bardzo chwalę, tak finał zakończył się ten sezon słabo. Oczywiście mieliśmy crossovery z, z innymi serialami z Uniwersum DC. Był duży crossover z Arrow, dwuodcinkowy. Jeden odcinek był we Flashu, drugi w Arrow i tym razem był to taki crossover, w którym trzeba było obejrzeć oba odcinki, by załapać całą historię, bo w poprzednim roku mieliśmy też taki dwuodcinkowy crossover, ale na zasadzie, że była to jedna większa historia, ale podzielona na dwa rozdziały i te dwa rozdziały były też, powiedzmy, zamkniętymi historiami, tak że nie trzeba było oglądać Arrow, żeby zrozumieć to, co było we, we Flashu. Natomiast w tym sezonie no już tak nie było. To był taki, taki, taka jedna spójna historia. Przy czym to był ciężki crossover, bo tam się pojawiło już tyle postaci. Że, że, że, tego, że, że to ciężko było ogarnąć po prostu czas ekranowy poświęcony dla każdej postaci to po prostu były migawki każdy miał coś do powiedzenia każdy coś tam teoretycznie chciał robić to był taki chaos a momentami to, to, to naprawdę za... podchodziło pod autoparodię w momencie gdy pojawiał się Razak Ghoul to wyglądało jak sceny z Monty Pythona kiedy nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji Flash miał też crossover z Supergirl i to jest kolejny serial z tego uniwersum, który wystartował w tym roku, przy czym Supergirl jako jedyna nie jest robiona przez stację CW, tylko przez CBS, także ona była tak jakby odłączona od tych seriali, ale bodajże w 17 odcinku Supergirl pojawił się crossover, a wcześniej jeszcze we Flashu, gdy on, gdy on przechodził, gdy oni przechodzili do tej drugiej ziemi przez taki wyłom, to jemu pojawiały się różne migawki, widział chyba, chyba starszą wersję Olivera Queena, y, widział właśnie Supergirl lecącą i tak dalej, także cały czas y, było gdzieś tam podkreślone, że to jest jedno spójne uniwersum i to w sumie całkiem fajnie rozwiązali, bo kiedy Flash przeniósł się do świata Supergirl, okazało się, że jest to kolejna ziemia, no, on, on ją z braku tam lepszego pomysłu nazwał, nazwał Ziemią 3, no a ostatecznie doprowadziło to do tego, że jest całe wielkie multiwersum, nieskończona ilość ziem, no i w momencie gdy Flash przeniósł się do Supergirl, to tamci bohaterowie w ogóle nie wiedzieli, kim on jest nie znali innych herosów czy łotrów z jego świata on nie miał pojęcia o ich świecie, także kompletnie odłączone światy przy czym serial Supergirl, no ja zacząłem go oglądać ja obejrzałem pierwszy odcinek Obejrzałem go dopiero we wrześniu czy w październiku, jak miał premierę, bo ten odcinek wypłynął już na początku zeszłych wakacji, ale tej kopii, y, która wypłynęła nie oglądałem. No i już się nasłuchałem przez wakacje koszmarnych opinii na temat tego serialu, potem obejrzałem trailery, które były tak słabe, że to po prostu y, ręce opadały. I nie wiem, czy ja tak zaniżyłem poprzeczkę, ale pierwszy odcinek mi się podobał. Ja planowałem ten serial oglądać w całości, na bieżąco, tylko że no, narzuciłem sobie tyle seriali we wrześniu, że robiły mi się zaległości drugiego odcinka. Nie obejrzałem trzeciego, czwartego, piątego, szóstego i tam przy dziesiątym czy dwunastym odklikałem ten odcinek na swojej liście, na swoim kalendarzu z serialami. Już wiedziałem, że do niego nie wrócę. Natomiast ten crossover z Flashem To był taki moment, gdzie, gdzie mogłem sprawdzić Czy a, a nuż, a nuż Ten serial jednak mi się spodoba I, i, i może, może w wakacje Na przykład sobie od go od początku No nie, no nie Ten, ten odcinek był po prostu tak koszmarny to był, to był jedyny odcinek W tym sezonie, którego ja nie dałem rady obejrzeć Bardzo chciałem go obejrzeć Żeby, żeby zobaczyć historię flasza W alternatywnym W kolejnym świecie ale nie dałem rady. Obejrzałem dokładnie 14 minut tego odcinka i wyłączyłem. Tego się po prostu nie da oglądać. To, to jest po prostu katastrofa. To jest tak złe... Ja oglądam dużo złych rzeczy, ale tego nie dałem rady obejrzeć. Nie mam pojęcia, czy Supergirl teraz będzie miał drugi sezon. G gdzieś chyba mignęła mi informacja, że CBS pozbywa się tego serialu i CW ma go przejąć i zrobić jakiś wielki crossover tych wszystkich czterech swoich seriali z tego uniwersum. Nie mam pojęcia, czy to jest prawda. Tak naprawdę ni ziemi mnie, ni, ni grzeje to. Jeżeli to zrobią, to i tak tego nie obejrzę. Okej, okay, dwa pozostałe seriale. To też są seriale, które ja, które ja w pewnym momencie skasowałem ze swojej listy. Ja w tym roku nie miałem zbyt wiele takich seriali, które zacząłem oglądać, a nie skończyłem. W zasadzie no, tylko chyba te trzy, tylko Girl, Arrow i Legends of Tomorrow powiedziałem dość a zazwyczaj jest tego dużo, dużo więcej, bo ja sobie we wrześniu i październiku daję maksymalnie trzy odcinki na serial. Masę seriali chcę sprawdzić i maks trzy odcinki. Bardzo często jest to po jednym odcinku. Jak, jeden, jak pierwszy odcinek mi nie podpasuje, to koniec. Nie bawię się w ogóle dalej. Ale jeśli po pierwszym jest tak, a nuż, a może kto wie, no to jeszcze się wezmę za drugi. Jeżeli po trzecim nadal coś nie zaskoczyło, to, to nie ma sensu. Nie ma sensu się męczyć. Za dużo dobrych seriali. Nawet jeżeli ktoś mi tam potem mówi po 10, 15 czy po trzeciej sezonie, że, że, ale teraz już jest lepiej, że początek był kiepski. Rzadko, rzadko kiedy wracam. Wróciłem tylko do chyba, chyba tylko dwa takie przypadki miałem i nie żałuję. To byli Agenci Tarczy i i Fringe. To były dwa seriale, które przestałem oglądać po iluś odcinkach, a po czasie wróciłem i Fringe obejrzałem do końca na bieżąco, od trzeciego sezonu będąc na bieżąco, bo dwa pierwsze nadrabiałem, natomiast Agentów nadrobiłem i od drugiego sezonu już oglądam na bieżąco. Ale przy innych serialach tego nie robię i Arrow jest w ogóle... To jest w ogóle wyjątkowy serial pod tym kątem, bo ja na tym etapie raczej nie rezygnuję z seriali. No, przetrwałem z nim ponad trzy sezony i w połowie tego sezonu powiedziałem "Pas do nie, ludzie, no... Ile można życia marnować na taką kupę? Ten serial to jest po prostu katastrofa. On od początku nie był dobry. Już pierwszy sezon to było... To było słabe, ale wtedy nie było większego wyboru w serialach superbohaterskich, więc się to oglądało. Ale pierwszy sezon tam była masa takich dramatów rodzinnych z wyższych sfer, taki... Bleh, masa takich głupich wątków i... i i to nie było dobre, natomiast drugi sezon, ja w ogóle ja znam dużo ludzi, którzy mówią, że drugi sezon to katastrofa, a drugi sezon tak naprawdę był najlepszy z całego tego serialu. Ja nie twierdzę, że on, nie wiem, prezentował jakiś poziom, nie wiadomo jak wysoki, ale był najlepszy. W drugim sezonie zaczęło się już, zaczęła się formułować drużyna, zaczęły się pojawiać... Yy... Kolejne postaci zaczęły być superbohaterami, co na początku było świetne, no bo tego nie było jeszcze wtedy nigdzie. No nie mieliśmy jeszcze seriali z, z drużyną yy, superbohaterów i, i, i to był taki fajny początek tego. Niestety, jak się potem okazało, był to początek końca, bo po prostu mnogość bohaterów w tym serialu i, i ich durne kostiumy, i ich, ich, yy, ich... o Jezus Maria... Trzeci sezon był bardzo zły. Trzeci sezon Arrow ja po prostu ledwo zmęczyłem. To była katastrofa i ja e, jeszcze początek jakoś tam dawał radę, ale druga połowa i im bliżej końca to po prostu była katastrofa. I ja po trzecim sobie powiedziałem, że kasuję, że pas. Szczególnie, że trzeci skończył się teoretycznie tak, że teoretycznie mógłby to być koniec e, serialu. I ja sobie powiedziałem pas, nie, dobra, koniec, nie oglądam dalej. I wtedy twórcy robili wielką kampanię reklamową, że oni zmienią ten serial. No bo Arrow to był zawsze taki, yy, się kreował, na no, taki mroczny. Arrow to było pokłosie Batmana, Nolana i oni tak chcieli robić na początku taki serial właśnie w stylu Nolanowskiego Batmana, gdzie, gdzie mamy taki, się wszystko dzieje w nocy, wszystko jest mroczne, bohaterowie Rrr, mówią w taki sposób i, i tak dalej. Yy, no a okazało się później, że gdy zadebiutował Flash, jasny, kolorowy, wesoły serial, to on miał sto razy lepsze opinie i sto razy lepszy odbiór. I okazało się, że takie hero trafia do, do widza. No i twórcy Arrow stwierdzili, że zmienią swój serial, że też pójdą w bardziej luźny i bardziej lajtowy i, i taki fajny, bardziej wesoły, przyjazny klimat. No i przez wakacje kampania reklamowa była inna. No Pierwszy raz mieliśmy plakaty w dzień, pierwszy raz mieliśmy zdjęcia bohaterów gdzieś tam na tle słońca, Fakt, że te zdjęcia były koszmarne, po prostu z, z, więcej komputera niż prawdziwego życia na nich. Zresztą pomysły twórców, nie wiem, na, na kostium Digla na przykład no to, to cały internet nabijał się z tego dość długo. Yy, ale tak sobie pomyślałem. A, czasami robię takie głupoty. A, trzy lata oglądałem to zacznę jeszcze raz. No i zacząłem ten pierwszy odcinek czwartego sezonu i on jest faktycznie jaśniejszy, dzieje się w dzień, jest teoretycznie luźniej przez pierwsze jakieś 20 czy 30 minut. Potem Oliver Queen wraca do Starling City, razem z nim oczywiście wraca Arrow, którego nie było pół roku, no bo nie było tam Olivera, bo wyjechał ze swoją wielką miłością, o której za chwilę więcej. No i znów zaczyna się to samo tak naprawdę, tylko więcej magii, więcej Jumbo, Jumbo i, i, i różnych tego typu głupot. Ja pamiętam, jak wchodził Flash i Flash miał swój początek w, właśnie w Arrow. Wprowadzenie tej postaci, wprowadzenie Barry'ego Alena i dwa pierwsze odcinki z Flashem to były odcinki Arrowa. I on tam, tam jest cała geneza tej postaci. Potem, gdy zaczyna się pierwszy sezon Flasha, to on już jest nieprzytomny i budzi się ze śpiączki po kilku miesiącach, a to w jaki sposób on w tej śpiączkę został wpędzony yy, i tak dalej, to mamy jeszcze w Arrow. I pamiętam wtedy ludzie trochę tego nie widzieli, no bo właśnie Arrow był kreowany na takiego Nolanowego Batmana, na telewizyjną wersję takiego Batmana, gdzie nie ma jakiejś magii, gdzie nie ma jakichś takich tam, nie wiem, latających ludzi, jakichś tam magicznych superzdolności. I cały serial był tak, w taki sposób kreowany. I, I pamiętam, ludzie mówili, że to się będzie gryzło, że Flash nie będzie pasował do Arrowa. Jakoś to wytłumaczyli, moim zdaniem całkiem fajnie. No i ci ludzie z Flasha zaczęli pojawiać się w Arrow, to zaczęło być bardziej spójne i to się nie gryzło. A w, w tym momencie, na tym etapie, na którym teraz jesteśmy, to w Arrow mamy więcej tego typu dziwacznej magii, niż, niż we flaszu. Teraz jest odwrotnie. Teraz to Arrow gryzie się z Flashem yy, i to Arrow jest za bardzo fantastyczne. I w Arrow mamy jakieś tam wydobywanie dusz przez Konstantina. Swoją drogą e, koszmarny odcinek. Ja nie oglądałem serialu Konstantin. Yy, ludzie, którzy to oglądali, mówili, że był niezły i że jego gościnny występ, już po skasowaniu Konstantina, jego gościnny występ w Arrow to po prostu katastrofa była. No Ja to mogę tylko powiedzieć z punktu widzenia osoby, która nie zna tamtego serialu i, i tego crossoveru nie łapie. Ta postać kompletnie dla mnie była zła i ta cała historia była zła, ale ludzie, którzy oglądali, i jarali się Konstantinem, mówili to samo, także nie wyszło to najlepiej. No a miłość, miłość Olivera, to jest... To jest gwóźdź do trumny. To jest po prostu coś, co ja wymiękłem. To jest główny powód, dla którego ja ten serial przestałem oglądać. Ja nie wiem, czy to było spowodowane tym, że fani tak bardzo cisnęli, że twórcy poszli w tym kierunku. No bo zauważcie, że je, istnieje coś takiego jak taki internetowy trend do, to, to ma pewnie jakąś swoją nazwę, której ja nie znam. No, są jakieś tam fanfiki o, w których autorzy, nie wiem, łączą w pary różnych bohaterów. Ja nigdy nie czytałem fanfików, także kompletnie się w tym nie orientuję, ale Teraz, no patrząc na media społecznościowe, jest coś takiego, że nie wiem, obejrzeliśmy Kapitana Amerykę trzeciego w kinie i chwilę potem w internecie już e, specjalny hashtag jest i, i, i ludzie e, podkręcają atmosferę, żeby stworzyć parę z e, e, Steve'a Rogersa z Bucking. No oczywiście to nigdy nie pójdzie w tym kierunku i ja nie rozumiem ani jednej, ani drugiej strony, bo nie rozumiem ani tej strony, która nakręca e, tę całą aferę, ani tej strony, która to, to hejtuje, no bo w sumie po co to hejtować? No, ludzie się bawią, nie rozumiem ich zabawy, no ale psz, nikomu ona nie szkodzi, nikt w tym kierunku nie pójdzie, niech sobie robią e, fanarty, niech sobie robią grafiki, nie, niech sobie e, wklejają hasztagi w, w necie. E, to jest niegroźne. Nie ma sensu się na to, nie wiem, wkurzać, ale też nie ma sensu w tym uczestniczyć z mojego punktu widzenia. I, i to jest coś, co... To jest jakieś takie stałe zjawisko, mnie się wydaje, że obecnie, a nie mam pojęcia możliwe, że to funkcjonuje już od bardzo dawna. To samo po Gwiezdnych Wojnach Nowych. No, e, niby gdy ja oglądałem ten epizod w kinie, to też tak sobie pomyślałem w scenie, w której Finn w końcu spotyka ponownie po Damerona, to też tak sobie pomyślałem, że trochę powiało tutaj e, romansem e, homoseksualnym, no ale tylko sobie tak pomyślałem i, i, i na tym się skończyło to, a, a okazuje się, że w necie e, no od, od grudnia to jest cały czas wałkowany temat, ludzie chcą, ludzie bardzo tego, nie wiem, no pragną w jakiś sposób, żeby te postacie się połączyły, niektórzy dla żartu, niektórzy na poważnie, e, w pewnym momencie to się staje niebezpieczne, no bo twórcy w pewnym momencie zaczynają iść w tym kierunku. Ja nie twierdzę, że tutaj pójście w tym kierunku byłoby niebezpieczne, ale, ale chyba bym nie chciał, żeby, żeby to w tym kierunku poszło. A patrząc na to, jak rozwijają się książki i komiksy i ogólnie całe nowe uniwersum Gwiezdnych Wojen, to wątków homoseksualnych jest tam dużo, więc, więc moim zdaniem na 100% pojawi się to też w filmach. Czy będzie dotyczyć to tych dwóch bohaterów? Pff, zobaczymy. No ale dygresja, dygresja, za długa dygresja chodzi mi o Arrow w Arrow też, to nawet miał swoją nazwę, Oli City czyli fani nie wiem jacy fani, no ja nie i, i, i ludzie, którzy, których znam, którzy oglądają ten serial też tego bardzo nie chcieli ale jacyś tam fani chcieli, żeby Oliver i Felicity zostali parą, no mnie wydawało się to tak absurdalne od samego początku mniej więcej tak absurdalne jak to, że Steve Rogers z Buckym będzie parą w Kapitanie Ameryce a nawet chyba bardziej absurdalne kompletnie niepasujące do siebie postacie między którymi nie ma żadnej chemii w, w momencie gdy w którymś tam na którymś tam etapie trzeciego sezonu to znaczy to już w drugim sezonie twórcy bawili się trochę tym ale w trzecim sezonie już tak poszli w pewnym momencie mocniej to ja, ja załamałem ręce ja, to, to, był taki moment, że to zostało odwrócone na chwilę ja ta, potraktowałem to jako żart Potem oni się miotali, tam raz się łączyli, raz nie, no myślałem, że... Nie, to nie ja nawet nie myślałem, ja... To... Nie wiedziałem, w jakim kierunku to pójdzie, niestety bardzo szybko. Twórcy zrobili z nich parę i to jest po prostu koszmar. Ta postać była ok w momencie, gdy była takim nerdem, yy, komputerowym geekiem, który im pomaga, rzuca jakimiś żartami, coś na zasadzie Cisco yy, no, z Flasha, z tylko jakieś 100 czy 1000 razy gorsza, no ale, ale była ok. A w momencie, gdy awansowała na wielką miłość głównego bohatera. To się zrobiło po prostu tak koszmarne, tak złe, ich dramaty, yy, dramaty tej postaci, jej problemy są tak złe, że tego się po prostu cholerstwa nie da oglądać. Tak naprawdę ten serial potrzebuje jednego. Wykasowania połowy obsady. Tam powinna być jakaś, jakaś naprawdę wielkie wydarzenie, które, w którym zginie połowa albo dwie trzecie obsady i zostanie Oliver Queen z kilkoma przyjaciółmi, pomocnikami, nie niesuperbohaterami do jasnej cholery. No i wtedy może ten serial by się dało oglądać. Gdyby on był taki jak na etapie pierwszego sezonu z pominięciem całej tej cholernej rodziny. Bo to też było złe. Jego przyjaciele, jego rodzina z wyższych sfer, z problemami takich które nie dotyczą nikogo z nas i nikogo z nas nie interesują. Jakieś wielkie problemy jego, jego siostry, jego matki, ojczyma i, i jego przyjaciela, któremu tatuś nie chce już płacić. Ale w tym serialu w pewnym momencie twórcy zaczęli ubijać kolejne postacie. I, i, i większość tych wkurzających bohaterów zginęła. No i to się stało ok. I to się stało w tym momencie fajne. Niestety inne postacie wskoczyły na ich miejsce i, i to się już nie stało fajne. I ja do tego serialu już nie wrócę. W połowie czwartego sezonu powiedziałem mu dość. Dziękuję bardzo. Nie miło było. Ponad trzy zmarnowane lata. I Ostatnim serialem na dzisiaj, bo już przekroczyłem 20 minut, a chciałem się zamykać w 20 minutówkach, czyli e, seriale superbohaterskie rozłożymy jednak też na dwa podcasty. Ostatnim serialem z Uniwersum DC było Legends of Tomorrow. To był sezon pierwszy i to był taki e, serial złożony z tego, co mieliśmy we Flashu i tego, co mieliśmy w Arrow. W pewnym momencie tam się zrobiło za dużo postaci e, w tych. Znaczy, we Flashu może nie ale w Arrow się zrobiło dużo, za dużo postaci i trzeba było część usunąć, żeby to trochę odchudzić. I tak za mało usunięto, no ale nieważne, nieważne, skończmy o Arrow. Yy, no i stworzono taki serial, który łączył postaci z Arrow i postaci z Flasha. I ten serial był tak koszmarnie zły, że tego się po prostu nie dało oglądać. To chodziło o to, że yy, Władca Czasu yy, tworzy drużynę, mówi im, że oni będą legendami, że są wielkimi herosami, że o nich. on przybył z przyszłości, że w przyszłości o nich będą krążyć legendy i tworzy z nich drużynę, żeby uratować świat, że będą cofną się do przeszłości, żeby zabić wielkiego tam przeciwnika, który zniszczy świat. No już w pierwszym odcinku okazuje się, że zrobił ich w konia, bo oni nie są żadnymi legendami, on wybrał ich dlatego tylko, że ich nieobecność w teraźniejszości w ogóle nie wpłynie na bieg yy, historii, że usunięcie ich z, z dnia dzisiejszego nie zmieni w ogóle jutra, pojutrze i tego, co będzie za tysiąc lat, co już jest idiotyczne, no ale dobra, przyjmiemy, trzeba jednak do takich seriali na luzie podchodzić. Ale to, co się dzieje potem w kolejnych odcinkach, no to to po prostu jest tak głupie, z założenia jest tak absurdalne, że tego to się ogląda źle. Ja pierwsze dwa odcinki, bo pilot był dwuodcinkowy, to okej, okay, okej, okay całkiem nieźle, no trzeba już na samym początku, wiecie przyjąć te założenia trzeba olać kompletnie głupotę tego serialu, i można się bawić nieźle, okej okay. przy czym no drugi odcinek już mnie, już mnie, znaczy trzeci odcinek, no bo pilot był dwuodcinkowy trzeci odcinek już był ciężki, już był, no, więc już był tak głupi i tak ciężki, że ja nie siadłem do kolejnych, już po trzecim odcinku powiedziałem dość ale potem dowiedziałem się, że chyba tam w szóstym odcinku yy, będzie yy, oni trafią do Starling City, czyli do miasta Olivera Queen'a w przyszłości do zniszczonego miasta w której spotkałem się z, ze starą wersją Olivera i to on miał być ucharakteryzowany tak jak komiksowy Oliver Queen czyli miał być z brudką i bez ręki i no ja to chciałem obejrzeć jeszcze wtedy nie wiedziałem czy będę na 100% skreślał Arrow i chciałem to obejrzeć więc nadrobiłem te kilka odcinków to, to, to nie była łatwa droga, to się ciężko oglądało obejrzałem ten odcinek z Oliverem Queenem, on nie był dobry no i dalej nie usiadłem do tego serialu i bardzo dobrze, bo ten serial nie ma chyba ani jednej dobrej opinii, ludzie to krytykują strasznie, o dziwo dostał drugi sezon, Arrow dostał piąty sezon, Flash, no to, nie, to akurat nie dziwi, dostał trzeci sezon, Supergirl nie mam pojęcia i nie mam pojęcia naprawdę co dzieje się z tą telewizją, skoro takie gówna są kontynuowane przez tyle lat. I dziękuję wam bardzo na dzisiaj. Jeżeli miałbym coś polecić z tej grupy, to flasza naprawdę warto oglądać. Reszty nie tykajcie, nie ma sensu. Szkoda czasu. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się ciepło, a w zasadzie chłodno, bo to jest tak gorąco, że ledwo wyrobić można. Do usłyszenia. Cześć.